Żółw Najgłupszy nawet mu wie, jak powolne są żółwie Żeby żółwiowi dopiec szydził zeń pewien chłopiec Pan chodzi wprost pokracznie, niech się pan wprawiać zacznie, do prawdy, jak to można, istota czworonożna, a ledwie się te lepiej. już ślimak chodzi lepiej. Żółw żachnął się w skorupie, też mi gadanie głupie, gdyby ci ktoś dla hecy władował dom na plecy, czy również w tym wypadku chodziłbyś szybko, bratku? To rzekłszy łypnął okiem i odszedł żółwim krokiem.